No i po co naciskasz? Już się nagrywało. Teraz się coś tam. A może robi Żebyś mi uwierzył Bo! Palę z splifa zanim wyjdę z domu rano Nieważne kogo zapytasz, każdy powie ci to samo Stylu nie odmówi nikt, kwestia czasu by hulało jo. Nic nie jest prawdziwsze niż to powiem Nic nie mam na piśmie, nic już w głowie Jedyne co czyste mam to poezja Wiem, że teraz moja kolej. Nigdy nie chciałem być Bogiem. Wiesz jak jest? Każdy dzień ma ten sam kolor. Nieważżej już słów, ale nawet każdy pomost. Ponoć dużo ludzi patrzy, moje ruchy lewo stoją Coraz bliżej do lwa paszczy i tak dalej swoją drogą, ja! Ile razy mam mówić, żebyś mi uwierzył? Ile razy mam łudzić, i być szczery. Sam za nosy styl na górę biorę to na plery. Yo. Znam dobrze kierunek, wiem gdzie iść mam z tym Często przychodzą rzeczy z bólem i na dziś starczy Słowo dałem sobie samemu, rozdam sam karty Liczę na siebie i na swoich, poza tym mam sny I kurwe grasu dużo czasu, kurwa hit ma być Choć nie od razu, bez umiaru, nie chcę nic na tej. Chcę duży zapas, pełen bagaż i ogólny zysk Nowe ziomcy, stara droga, ty to rzuć na szyb